Witam bardzo serdecznie w audycji LD100 poświęconej, tak naprawdę nie wiem czemu, ogólnie zasada jest taka, że zapraszam tutaj do siebie ludzi, którzy chcą, mogą pokazać, że myślą i ogólnie ma to wszystkich ludzi na mająć do myślenia, bo to jest chyba taki deficyt w dzisiejszym społeczeństwie. Moim dzisiejszym gościem jest Maksym Wideman. Chociaż dobry Państwo. Ja, chociaż różne opinie o nim chodzą, to ja znam go bardzo dobrze i mogę Wam szczerze powiedzieć, że to jest człowiek myślący. Zdrowie! Zdrowie. No, więc Maksym, pierwsze pytanie: Czy byłeś grzeczny w tym roku? Krzysiu, my się nie znamy od dziś. No. Już nie jedna cysterna. Nie, nie jedna, no? Nie jedna noc. Nie, nie, nie, ja czysty hetero I czy się pamiętasz, co? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. <grym> No nie jedna noc oczywiście Z tymi cysternami związana Tak jest Tak, tak, tak Szaję się po nocach, jak jeszcze jest ciepło Nie jak teraz, to jest całkiem ciekawa sytuacja Można dostrzec, że na przykład Około trzeciej jest naprawdę już spokojnie no. Szczerze mówiąc tak I to zwierz pomiędzy euforią a kacem zanim otworzę nam pierwszy spożywczy sklep tak, przełamy się papierosami <laughs> więc, maksym. Yy... co się stało z West Eyes? o, z grubej rury od razu tak no dobra, już gadamy szczerze znaczy, wiesz, chłopaki mieli inną wizję niż ja miałem i po prostu jak idziesz na próbę do zespołu, z którym nie jesteś tak naprawdę taką prawdziwą rodziną, co na przykład widać na przykładzie Szerwonego Abudusa, gdzie oni są tak zżyci ze sobą, że to też się przykłada na scenę potem, nie? No to po prostu, no, chłopaki mieli inną wizję, miałem inną wizję i się rozstaliśmy. Nadal trzymamy się ze sobą, idziemy czasem sobie na piwo do baszty. Ale, Ale wiesz, no... no to jest bardziej na zasadzie teraz kumpelskiej niż... Tak, tak. Wiesz, no jeden rozdział się zamyka, a drugi się otwiera, nie? wszystko przede mną, mam nadzieję jak z kolejnymi dziewczynami e, Przyganiał kocioł garnkowi no, no nie, nie, ja jestem teraz w całej relacji od dwóch tygodni no, wiesz, bo zaprosiłem cię tutaj, bo ty ogólnie jesteś w tych wszystkich kręgach muzycznych, jakoś za, zaangażowany, jesteś rozpoznawalny to no tak. trochę się piło No tak, tak, tak Jakie zespoły mniej więcej funkcjonują w Malborku Które no wiesz, coś robią, nie? Z tych większych No to wiadomo, Etna Ostatnio dziesięciolecie mieli super Biletów zabrakło aż, że spotkałem gościa z Gdańska Który przyjechał specjalnie na Etna i nie miał biletu i Musiał kupić za pięć dych gdzieś No bo tam, ktoś za... odstrzedał, nie? No właśnie, nie? Londres. Kiedy następny koncert grają? Etna? No. a nie mam pojęcia. O, oczywiście takie za bilety, nie? <grystanie> Z tych, tych zespołów, co odniosę sukces ląd. Wiadomo. Super zgranie. Wielka charyzma wokalisty, której by się nie jak gwiazda wielkiego formatu. Madrid. Kto nie ma. Ja. <grystanie> no dobra to. A sample kupiłeś już? No? <grystanie> Nie, państwo wyjaśnię, bo taki żart był zawsze Że tylko mi teraz samplera brakuje Chociaż ja się nie umywam Do Łukasza to jest, że Co masz na myśli no, ja się Nie umywam <laughs> Nie no dobra Kontynuując Kućka Brothers Super bankowa kapela Z bardzo Wielkie poczucie humoru Wielkie poczucie humoru Co się no, ceni w tych czasach Bardzo się ceni, jeśli Ktoś był na koncercie Kuźki Brothers, to pewnie zaznał tego specyficznego poczucia humoru wyjętego niczym z nie, Monty Pythona. Tak, tak, tam, tam tak czysta abstrakcja. No co, Shire na Udsoku grali. Kiedyś tam. No, no. W porządku. No i propaganda, nie? Ostatnio w sobotę grali. No tak, no, ostatnio w sumie grali, świetny koncert Czy, Jak była ta piosenka ta, taka, co, co? Tak strasznie zachwalałem ją no, no. O, Ówczesny Patriota No no, była świetna Nie grali tego No tak <grym> Udajemy, że lecimy na żywo to jest, to jest świetne Jak już wspomniałeś o Woodstocku Jeszcze coś z zespołami Chcesz kontynuować? No i też są takie zespoły, które nie wypłynęły aż tak bardzo jeszcze Na przykład zespół Nie dotyczy chodnika Gdzie gra nasz wspólny kolega no tak, trzeba głośno o tym powiedzieć, bo ta audycja. Duży tak naprawdę... sercem, duchem i fizycznie duży. No, fizycznie. <laughs> rudy. Grucha. Ale tak naprawdę nie jest wredny. Nie, nie. No. Fałszywy, się mówi, że. Fałszywy też ludzi nie. ludzie fałszywi, nie. No, no, no, tak. Ale wiesz, z niedołud przychodnika to też jako, że tam dużo z dwiema osobami, ale tam jedną pominę. Pierwsza skrzypce grałeś? Tak, tak, tak Nie, tak. ja, spoko Nazwa miała bardzo ciekawą historię Z odkresaniem znaków też Ty też wtedy tam byłeś? Yeah. Nie A ja, tu... ja, dobra <laughs> Nie, no bo chłopaki w nocy odkręcili znak, nie dotyczy chodnika I tak nazwali swój zespół To jest karalne Ale dobra, okej, okay. nie było tego, nie? Wspomniałeś o Woodstocku Ja niepoczytalny jestem Tak, tak Wspomniałeś o Stoku. byłeś na Woodstocku w tym roku, nie? Tak, tak, właśnie wróciłem z kłosami na głowie No i niestety nie miałem możliwości tam być zadowolony oczywiście, nie? Żałuj Czego mam żałować? Że nie byłeś A, tak, no <laughs> Stare, jakie akcje tam się działy, powiem ci tak, najgrubsza impreza na jakiej byłem Jeszcze trwała tydzień? Twoim przypadku? Znaczy tak, w moim przypadku tydzień, bo pojechałem we wtorek, Woodstock się zaczynał w piątek i wróciłem we wtorek. Okrągły tydzień. No i powiem ci, że kolega się obudził już po stoku jak w takim wiesz wysypisko śmieci, jak po wojnie i tak się obudził staje. Jurek zaprosił, to niech teraz sprząta! <laughs> Nie, czyli krótko mówiąc, patrząc na ilość twoich opowieści, które teraz przytoczyłeś, to tak naprawdę zaczęła się impreza we wtorek i przypomniałeś sobie dopiero, że musisz wracać do domu we wtorek, bo no cóż, o suchym pysku nie można siedzieć, nie? No tak, no to też, ale wiesz, na odstoku to się inaczej wszystko przelicza, nie? Tam to nie ma waluty w złotówkach, tam jest waluta w browarach. Jakby to jest, dla mnie to jest inna planeta po prostu Tam na, na komórce mi nie pisało tam Kostrzyn, tylko przystanek Woodstock Piwa jak sprzedawali, to też na, na każdym Browarze było napisane przystanek Woodstock Lechy? Lech, tak o Boże. No Ktoś to... zachował, nie? To była puszka, nie? Tak, tak Ktoś zachował? Ja Udało ci się? No Jestem z ciebie to. dumny Ale pustą A! Ale uważam, że była, nie? No Pamiątka Masz tą puszkę jeszcze? Tak, u mnie stoi na szafie Wystawka prawie jak u mnie. No, znaczy, Tego absyntu to się tutaj nie umywa, sorry. No znaczy, jedyny jedynie jest pełny, bo tak naprawdę miałem w planach y, y, wypić go albo jak znam maturę, albo jak znam na prawo jazdy. Ja tu na 25%. <śmiech> się trochę boję. <śmiech> trochę bardzo. Na 30 to może się aż tak nie bał. <śmiech> Padłem. I, jak pewnie słyszycie, nie ma tutaj żadnej muzyki. Dlaczego? Otóż, muzyka jest płatna. Zajks. Oczywiście y zakładam, że wszyscy kupujecie płyty. <laughs> Albo ściągacie po, Z internetu płasąc za nie Bo artystów trzeba wspierać Ej, Różne dziwne y, Organizacje y, Później na tym zarabiają Artyści trochę mniej ja Słyszałem, że są trzy ogólnie organizacje Które nie, bo to wiesz, Wymagają bo, No tak, bo ty pewnie też wtedy byłeś W baszcie, jak tak, słyszeliśmy tak, wykład, bagadał, no. wykład na temat tego Kto ciągnie kasę za puszczenie muzyki a tak, to ZaX bodajże Spaw i Stoart, gdzie ZaX dba o dobro twórców, Spaw o producentów, a Stoart wykonawców. I wszystkim trzem trzeba płacić. Oczywiście i to nie małą kasę. Słyszałem jakiś czas temu akurat w jakimś podcaście, yy, był człowiek, który chciał stworzyć podcast muzyczny i niestety sprawa wyglądała tak, że zadzwonił do ZX u i usłyszał, że jak, na, jak nie chciał na tym zarabiać, to tak naprawdę nie chcieli z nim rozmawiać. A jak już chciał na tym zarabiać, to był ogólnie motyw taki, że powiedzieli, ok, za każdy ściągnięty utwór, za każdy odtworzony utwór 20 groszy razy jedno ściągnięcie. Czyli mniej więcej to było tak, że jeśli chcę pójść w audycji 10 utworów, i ściągnie y, bodajże 1000 osób, to już musi płacić 2000 złotych. Mhm. Gdzie to jakby były zyski? To były rzędu, nie wiem, z reklam to w dolarach. No, ale ale kwestia, są takie 10 kapele. dolarów na tydzień. Ale są takie tak, kapele, które y, wiesz, nagrywają z takim. Darmowo, na licencji Creative Commons, takie na przykład Nine Inch ale też dużo bardzo muzyków jazzowych. Oczywiście będzie można puścić jakiś kawałek A, nie? Oczywiście puścimy za jakiś czas jakiś kawałek jazzowy w przerwie. Nine innej. Inch mails, kurczę! Odstaw tą butelkę, stary! Tak ty Mark, szkodzi. 100% soku. <głos> I odpera 100%. No wiesz, jak ci poszła matura? Kurde, stary, weź. Czy ty musisz takie tematy ty teraz wyciągać na wiesz? No. Nie, no zdałem, nie? <głos> no tak, w przeciwieństwie Dobra. do niektórych Ale tutaj... wiesz, ja... Ja wychodzę z założenia, że artysta, znaczy no jeszcze nie jestem artystą, ale będę Kiedyś Artysta powinien zejść na dno i od tego dna się odbić Po to, żeby opowiedzieć ludziom jak było Szczerze mówiąc, osobiście uważam, że można Ciebie nazwać artystą Bo według mojego jakiegoś widzenia Ja też się poczuwam za artystę Artysta to jest człowiek, który coś tworzy ty, jakby nie patrzeć, już coś stworzyłeś, co zyskało uznanie na dodatek, to jest już wyższy stopień artysty. Bez wchodzenia w... Znaczy... Co masz na myśli? To nie był żaden seksualny podtekst. Nie, bo ogólnie chodzi o to, że jeśli coś się tworzy i uzyskuje się za, na tym uznanie, to tak naprawdę to można to siebie się już nazwać artystą, nawet jeśli to się stworzyło, nie wiem, tam jedną nie, rzecz nie no wiesz, o to chodzi, że trzeba mieć do wszystkiego dystans, nie? Trzeba mieć to, to bez wątpienia. Że... zapalisz i tak dystans, tutaj jesteśmy <śmiech> czekaj, ja tutaj coś znajdę <śmiech> <śmiech> nie no, bardzo zapraszam do nagrywania podcastów u Krzysia bo super jest Rozumiem. Rodzinna atmosfera. Nie? nie ma. Rodzinna atmosfera, i tak naprawdę, tutaj, ktokolwiek tutaj przyjdzie, to będzie jak moim bratem, siostrą, czy wujkiem. Ale nie, a propos jeszcze zespołów. Na najwyższym piętrze baszty próbuję zespół. Grają, moim zdaniem, super. Jakaś oficjalna nazwa, nieoficjalna? ARC chyba się nazywają, o ile dobrze to pamiętam. To skrót jaki. Nie wiem, wiesz co, to ja wiem, że, że Johnny, właściciel Baszty Miał jakiś zespół 20 lat temu I oni go teraz reaktywują Ale naprawdę super grają Ja Jamnik gra na garach mhm. Jak powszechnie wiadomo Perkusista, kancelarii. kancelarii Super perkusista, po prostu no wymiata. O kancelarii, tak szczerze mówiąc, mało kto słyszał Tak, w momentu. zespół kancelaria jest Malborka ogólnie No tak Słabił się tym, że sprzedali y Prawa utwór do... zabiorę się Karolakowi tak. no tak, tak czyli tak naprawdę twórczą myśli ale jakoś no przykre, że akurat tak się stało, nie? no ale też teraz, z tego co mi Jamik mówił że nagrywają płytę jako kancelaria, już taką, wiesz, właśnie reaktywację no i będzie do przodu, nie? Może zobaczymy. Aby było o tym słychać no i propos tego mm, zespołu Szczepan gra Fajny gitarzysta, naprawdę <laughs> Jamnik, Johnny No skład super, nie? No Basista, Krzysiu No... Znaczy ja ogólnie widziałem ich jak grali, nie? To... A, to... Tam no pewnego dnia to dopiero, wstąpię, wiesz, bo, bo do... na razie repertuar robią, nie? Także tak, tak samo jak Nie dotyczy chodnika no, tak. Bo pamiętam byłem na koncercie Nie dotyczy chodnika W gimnazjum gdzie jeszcze grał Kamil Zakrzycki na perkusji, a teraz gra na perkusji machota, Pan machota Pan? Nie pamiętam imienia. Ja, ja też nie. może ten bo zespół bo nie jest mi, jest mi obcy. Noc. Tam, pierwsze skrzypce, Tak, tak, tak, tak. tak Cały tak. czas będziesz w kanał <grym> o tych pierwszych skrzypcach, tak, tak? Tak, To jest doskonały pomysł, nie? Będziemy tutaj zapełniać czas, żeby za czas, to doszło do chociaż, nie do wiem, do pół godziny. Będziesz co chwilę jeszcze, jeszcze mówił pierwszy skrzypca i będziesz jeszcze... się. Ieeee, <grym> Chcesz, <grym> w... w... mogę ci dać to nawet a tam jest ogólnie efekt, co tam skrzypiec, nie? Możesz też grać, nie? Gitarę masz. No tak, gitara też jest. Ale moc. Moc, tak, tak. No elektryka ci nie na mojej jeszcze zepsujesz. No tak, sprzęt elektryczny z płynami tutaj nie pracują. Każdy sprzęt elektryczny lepiej działa, jeśli Najpierw podnosisz sztyczkę do kontaktu krzesiów. I nie oblejesz go tym markiem. Bo się jeszcze upije. Dokładnie, 100% soku jednak robi. Oglądałeś jakiś ostatni film? film? Film? No. Nie, ale mogę ci powiedzieć, że tych kulturalnych rzeczy... No, książkę poluje Na fajną. książkę? Tak, książka się nazywa Amok. No. E, po prostu facet napisał, jak zabił człowieka i po tej książce doszli do tego, że on to naprawdę zrobił. Książka jest teraz... No słyszałem o tym w ogóle. Białym klukiem jest teraz. No właśnie, bo wycofali ją ze sprzedaży, coś takiego było. Mhm. To teraz tylko z drugiej ręki można dorwać, nie? No to fajna sprawa jest, jest Allegro, eBay takie, że... <głos> Albo też na książkę poluję luki w prawie karnym, ale to nie będę tłumaczył dlaczego <głos> Nie musisz, <głos> jak będziesz miał to mi pożyczysz No spoko, właśnie widzę ten mandat tutaj jest... Znaczy zapłacony akurat ten A. Co, alkohol w miejscu publicznym? No, usiłowanie Usiłujesz spożycia, spożycia. A. Mam jeszcze jeden na kwotę wyższą za używanie słów wulgarnych Ja mam jeden za zakłócanie porządku Tak? Co robię? Na robisz? gitarze grałem A, w... w Gdańsku na drugiej. <laughs> o której? O Jezus, ja to ja wiedział Nie mam pojęcia Ale tak około drugiej, trzeciej? No tak w nocy No tak w nocy, więc zapraszamy na koncert Maksyma Widemana w Gdańsku Pewnie grasz tam co tydzień, nie? Na długiej... Nie, to no się raz tak zdarzyło. Tak z ulicy mnie Boczek zgarnął. A, no tak. A Boczka pewnie wszyscy znają. Uczestnik, mam talent. No... Bardzo utalentowany człowiek, nie? No, tak. Z głosem... Yy, no cóż... Potężnym, na, potężnym, potężnym głosem. To jest, to jest dobre no, słowo i nieprzecię... z nieprzeciętnymi umiejętnościami grania na gitarze. No, no. no nie, powyżej przeciętnej, jak patrzeć, no, jak dobra. teraz każdy się dorywa do gitary. No właśnie, teraz taki szał, nie? No taki szał, nie? wiesz, laski są na gitary, nie? Dlatego też są gram. <grym <grym to wiesz, to jest ty, to jest wiesz, no. <grym> Masakra. Ale kogoś się nie spytasz, jakiego faceta? Dlaczego grasz na gitarze? Żeby lwać dupy. Dokładnie. Nie, to nie o to chodzi. Wiesz. Proponuję tutaj chwilę przerwy. Puścimy kawałek, najniższej jest jakiś, nie? Daj mi ognia. Spoko, już daję. Mamy mamy akurat jest na licencji Creative Commons jeden album najniższej jest wydany i nawet w sumie chyba nawet dwa były, ale ten pierwszy to był, były wyczyny instrumentalne, kompletnie improwizowane jako, że nie będziemy musieli za to płacić puścimy kawałek z Be right back Be right back muzyki. To był, było najinżnej, z kawałek dyscyplin. A teraz mam pytanie do Maksia. Maksiu, czy zaistniesz jeszcze jakoś na scenie muzycznej jako członek jakiegoś zespołu, albo malborskie oczywiście? No wiesz co, chyba już nie, bo wybieram się na studia, jak Bóg da. Jeśli Bóg da. <laughs> właśnie matura, nie? No, no, JP na 30%. No zobaczymy, jak to w sobie pójdzie, ale wiesz, będę bacznie obserwował, co robią zespoły tutaj w To typu, no, propaganda na przykład, nie? No tak. Co grali ostatnio w sobotę. <gryzanie> Co mi bardzo się podobał, kawałek, <gryzanie> jak to <gryzanie> Nie, no, w roli wyjaśnienia a teraz jest piątek. No, piątek mamy. Jutro jest koncert no, propagandy. A najlepsze jest to, że mieliśmy wczoraj nagrywać jeszcze. <gryzanie> no. <gryzanie> no. Ale co tam jeszcze, czekaj, jeszcze coś tak, bo ogólnie scena muzyczna, ta młoda w Malborku, coś tam się też parę rzeczy kształtuje, nie? Tak jak nie dotyczy chodnika z tego, co słyszałem, ale to już no, takie pa, bardziej... No, Taylor Terror jeszcze gra, gdzie teraz gościnnie gram na perkusji, chyba gościnnie, w sumie zobaczymy, jak to się rozwinie, nie? No tak, bo i tak, nawet jeśli to miałoby więcej przetrwać, to nie będziesz w Malborku przecież taki... Wiadomo, studia to nikt nie będzie, nie? No. w sumie z naszego rocznika. No z naszego rocznika, jak Bóg da. No, jeśli chcesz, <laughs> No, chyba, że ktoś nie uczęszcza do liceum ogólnokształcącego, tylko do jakiejś innej, innej szkoły, niekoniecznie gorszej, nie, bo jak na przykład, w sumie żałuję, że nie poszedłem do technikum, nie? Przynajmniej by. No, wiesz, zależy, kto do czego dąży, nie? No, tak, nie. Bo jak e, na przykład gdzieś pracują informatycy, którzy nie potrafią sformatować w dysku, to myślę, że po, e, po technikum informatycznym bym był nieco lepszy. Ale okej. Okay, ta, ale takie zespoły jak nie wiem, jak propaganda, nie dotyczy chodnika, mają szansę się wybić? Tutaj? W sensie Ogólnie w Malborku? jakoś bardziej, nie? Znaczy, no wiesz, w Malborku to jest... No pan Paczkowski, z dyrektor Miejskiego Domu Kultury, bardzo umożliwia granie tutaj w Malborku i tak dalej na różnych imprezach, to, to w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. A tak tu, żeby gdzieś dalej, no to muszą gdzieś... Muszą sami... Właśnie, nie? Tam się, się o to starać, gadać z różnymi ludźmi, z Pasłęka jest na przykład y, taki pan, który umożliwia granie ze swoim klubem James Pub się nazywa ten klub bardzo fajny graliśmy tam chyba wielką z Rokiece Pomocy a co jeszcze to wiem że teraz na przykład będą rokowe wtorki w Gdańsku w Kwadratowej mhm. gdzie też szukają młodych zespołów które by się zgłosiły wysłały swoje demo, tylko że trzeba mieć demo nie z no trzeba tym, mieć demo, a demo to już jest, problem, jest już i wydatek zanawiać. i no chyba, że pogadasz, nie? No właśnie, to ja pamiętam, jak my nagrywaliśmy, nie? co w sumie wszystko poszło na żywo. Wszystkie ha. instrumenty, a wokal był nagrywany przez jakieś, nie wiem, 6 godzin, nie? Tylko... No ja pamiętam, jak wysyłałeś mi jeszcze... Te próbki, nie? Te próbki, gdzie kompletnie bez wokalu wtedy jeszcze jakoś brzmiało. <laughs> Dzięki. Znaczy, pamiętam, że mieliśmy taki problem, bo ja mam wodę wymowy z R. No, no. I jak śpiewałem Laboratorium... to ty ty możesz być premierem, nie? <laughs> nie pamiętam jak śpiewałem w laboratorium i mówię Kamil ty mi pomógł śpiewać to laboratorium bo ja u nie, tak, tak to słychać było nie no ale jakoś się udało jak się skupiałem bardzo to wychodziło mi to R wychodziło ci R a oprócz tego to jeszcze coś coś z tym linią wokalu się robiło? znaczy no wiadomo tam wiesz obróbki typu dodanie basu trochę to długotrwało w ogóle no, te obróbki tych tak, tak. wszystkich, wszystkich instrumentów tak dalej nie tam ucinanie niektórych rzeczy, że tam na przykład wiesz, już się skończyło niby nagrywać, ale my coś tam jeszcze gadaliśmy. A i włosy jakieś tam przykleństwa, coś tam, o ale to źle zagrałeś, to. to no. I to też trzeba tam powycinać było. Wiesz... Albo jak ktoś krzyczał, jak w trakcie grania, bo też to się zdarza, nie? A, no tak. są są emocje emocji. aaa, Wiesz, emocje albo nie tak bardzo przeżywał, że zaczął krzyczeć. No. O, jako Nie, ja, ja pamiętam, że jak nagrywałem UFR, pamiętam, Aha. to też byłem trochę tak upojony. I też no. katar miałem. To miałem łzy w oczach, nie? Aha. Ale na serio się mówię. Ale w sensie z emocje, nie? No. Ale to wiesz, to się inaczej, na przykład się śpiewa do ludzi, gdzie ludzie cię widzą, inaczej się śpiewa do mikrofonu, nie? Poza tym zupełnie... Zawsze jest ta świadomość taka, Zupełnie że... inne emocje są, jak widzisz, że ludzie dobrze się bawią jak tu masz zagrać kawałek, który zupełnie inne emocje jakieś no reprezentuje, a ty jeśli śpiewasz do mikrofonu to tak naprawdę możesz się zamknąć w sobie w studiu gdzieś możesz zamknąć się w sobie i naprawdę to przeżywać przynajmniej ja jak nagrywam amatorsko u siebie jakieś swoje dziwne rzeczy to przynajmniej ja tak mam nie? i naprawdę no tak jest pan, aż można się tak. doprowadzić niekiedy do płaczu <głos> no powiedziesz nagrywanie nagrywanie w ogóle nie wiem czy miałeś coś takiego że jak pierwszy raz słyszysz swój głos nagrany no, znaczy, ja to pierwszy tak... raz usłyszałem swój głos nagrany już dawno, bo ja ogólnie znaczy, takim no, ja, lubię no ja się, babię się. Wiesz, nie? Ale tak wiesz, że przy, przy tych instrumentach i tak dalej, to tak mówię, kurde, to nie ja, nie? No. To w ogóle co to jest? Ja siebie inaczej słyszę. Ale to... no, no wiesz, bo to jak się rozchodzi po kościach twarzy, to inaczej zupełnie jest, ale po pewnym <laughs> czasie, jak nagrywasz siebie dużo, to w pewnym momencie się przyzwyczajasz tak, i tak, nie wysłyszysz tak. różnicę, ale wiesz, że to tak powinno być. I w pewnym momencie zaczynasz tak modulować głosem, że w pewnym momencie uważasz, że głos w głośnikach później, po, przy odtwarzaniu, jest dużo lepszy. No teraz słyszałem, jak nagrywaliśmy to. Co teraz Na przykład ja teraz. Ja teraz... Nagrywamy. Yes. Nie. Ja teraz no, na taka. przykład teraz nie, nie reprezentuję najle swojej najlepszej barwy głosu, ale dlatego po prostu jestem uchachany <śmiech> <śmiech> ze względów takich... No, nieczęsto zdarza się taki... To jest y, swoją drogą takie podniecenie. W końcu robię coś, co chciałem robić już od dawna, nie? W końcu, zresztą Maksiu do mnie przyszedł, który zapowiadał swoją y, wizytę już od dawien dawna. No, w sumie no dużo spraw było po drodze. A w ogóle w roli wyjaśnień to przed chwilą z Krzysiem nagraliśmy utwór, który pewnie puścimy na koniec. No na sam koniec, tym bardziej, że to jest... <grym> bardzo ambitny utwór. Bardzo ambitny tekst, tak naprawdę miał być kandydowany do nagrody Najlepszy tekst w plebiscycie Mandauna. Tak, tak, no, no, no. no. Organizowanym to... przez Polskie Stowarzyszenie Osób... Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprytnych z rozwojeniem jaźni psychofizycznie i mentalnie no. To jest... no i to taki zamknięty w tej w tym wszechświecie bez kresu no i tak, no. I tak no. No, no. <śmiech> no. tekst ogólnie jest bardzo ambitny z tego powodu, że tak naprawdę traktuje o potrzebie głęboki z serca. Tak, i potrzebie, żeby, żeby ci drudzy ludzie mogli dawać różne rzeczy właśnie nam, takie ważne. No, właściwie taką najważniejszą rzecz. No, no, no. I nie chodzi o miłość. Nie, to, to zapraszamy do posłuchania. Zapraszamy A... do posłuchania, jak skończymy. A, to A propos jeszcze West Ice'ów, to mieliśmy taki pomysł jeszcze kiedyś, żeby zagrać taki pożegnalny koncert w Baszcie, ponieważ w Baszcie są organizowane różne koncerty, na przykład Sensu ostatnio grało, bardzo ponoć dobry koncert. Niestety nie mogłem być znowu... ja byłem, powiem ci. Dużo gadałem z wokalistką, do tej pory z nią piszę. Super dziewczyna jest bardzo inteligentna. No, jeśli to ona pisze teksty. Tak, tak. To teksty same w sobie też są bardzo inteligentne. No, oczywiście, znaczy, co, ja, ja też wyczytałem komentarz, że. bo ona śpiewa z tym, z megafonem. Aha. I, I że ktoś jej napisał, że słowa wypowiedziane, nieważne jak, byłyby głośno, coś tam, ale myślę, że nie o to chodzi. Ona w ogóle bardzo jest y, obcygana. W, w rynku muzycznym, w różnych zespołach, typu na przykład Carbido. Nie, nie. Każdy zespół Carbido. Ci, którzy grali na stole. Tak, tak. Czterech panów się spotyka i siadają do stołu i z oczywiście, oczywiście wycięte odpowiednio dziury rezonansowe i stukają i w, w super klimat wprowadzają. jest nienagłosiane przy okazji, bo to był bodajże... Nie, że nagrywali to, tylko to był spektakl. Tak. No na film odmykali, nie? Zresztą na The YouTube movie. można znaleźć fragmenty. Carbido. W trójce często puszczają jeszcze. Zespół. Nazwa zespołu będzie widosza pod podcastem, bo ze słuch pewnie nie każdy będzie w stanie napisać te, to skomplikowane słowo. Carbido. No. Co jeszcze? Zespół Stomp. Grupa ludzi, którzy gra... Którzy grają na nie instrumentach perkusyjnych, nieważne jakich. Czy piłka od kosza, a. basketball, to co ci puszczałem dzisiaj. No ta, a tak, to dobra, już kojarzę. E, Stomp. To mi się kojarzy chura Torpedo, zespół, którzy grali ogólnie na sprzętach AGD. Na no, jak jakaś lodówka, pamiętam, walki, graliśmy, nie? graliśmy kiedyś koncert z um, All Sounds Aloud. Halo. To są finaliści, czy nie wiem, tam gdzie, gdzie oni doszli do Mam Talent i wiesz, gości się rozkładają tam z piłami z tymi wszystkimi tam, wiesz, rurami Halo. tam od tych, nie? I mieliśmy próbę na Magic Malbork i oni tam, wiesz, tam próbują, tam nagłośniają te swoje rzeczy i nagle wchodzi chór ludnia i zaczynają śpiewać, nie? I koleś ten, ten z All Sounds All Out, tak siedzi i tak patrzy Ten chór jak się tam śpiewa, nie? mówi, no. jak zwykle mam wrażenie, że my tu nie pasujemy, nie? <laughs> Wiesz... Jeśli jesteś ale to nigdzie tak naprawdę nie pasujesz. No tak, no o to mu pewnie chodziło, ale wiesz, też mi tłumaczył, że jak się oponę nagłośnić od samochodu, no. dobrze, to brzmi jak taki super tom od perkusji, nie? Że tak, pum, no. Trzeba tylko dobrze oponę nagłośnić i jest idealnie, nie? <laughs> mówiliś... a co tam jeszcze ten. A propos baszty. No właśnie. Dużo koncertów tam się dzieje ostatnio. I, i jest inicjatywa, tam Makulatura z nimi współpracuje Makulatura to jest organizacja inicjatyw kulturalnych no, no. która pomaga, czyli jeśli ktoś będzie miał jakąś propozycję lub coś z tym, jakąś inicjatywę kulturalną to do Makulatury się zgłaszać No, ostatnio do mnie napisał Kryku z Piece of Cake kojarzysz? A, ze Szczecina gdzieś tam, tam Z koleniowa, nie? pod Szczecina że oni mają zamiar jeździć po Polsce, grać koncerty. To jest zespół, który tam bodajże gen generacja muzyki, festiwal się nazywał w Koszalinie, wygrali go, sobie nagrodę od jury, nagroda pieniężna oprócz tego, grają takiego nieco ostrzejszego banka i napisał do mnie, że chcieliby zagrać koncert w Malborku. Mam nadzieję, dałem od razu namiary na baszczę, nie? Mam nadzieję, że Coś z, tego się, coś z tego się wywiąże No z tego, słuchaj, jak my graliśmy w barcie, to przede wszystkim super przyjęcie Nas jako tam, nie wiem, artystów, wykonawców, nie wiem, nie, super, nie, przede wszystkim Przede wszystkim to jest też tak, że jak masz 20 ludzi, no. którzy są na przykład w MDQ to, to To tam jest pusto, nie, i... No, to się wtedy nie fajnie gra, bo wszyscy tam pod ścianami, a jak stary. w baszcie masz 20 osób, to jest, to jest super impreza, i wtedy wiesz, wszyscy skaczą się bawią. Ja pamiętam, byłem na butelce, gdzie to było nie wiem, ile coś koło więcej niż 20, ale to był taki tłok, że nie było gdzie siąść. Tak samo na sensu było, nie Ewentualnie się stało, a poza tym, jeszcze butelka o tyle sympatyczna. Znaczy nie, nie powinienem tego słowa używać ze względów osobistych, ale o tyle ciekawi ludzie tam byli, na przykład z Akurat o Basiście mogę powiedzieć, że to był świetny człowiek, pogadałem sobie z nim na luzie. To też jest taka ciekawa rzecz w koncertach w Baszcie, że po koncercie po prostu podchodzisz do ludzi i sobie zagadujesz. No ja właśnie też gadałem z basistą w Senzu i tam mówię mu gratuluję gry na najnudniejszym instrumencie świata, więc się zaczął śmiać, nie? No, ale w porządku ludzie. Naprawdę życzę mi jak najlepiej. Teraz teledysk bardzo mają fajnym, zrobionym, niby amatorsko, ale.. Zaj nie, bo oni bodajże że mają wydali płytę Wespę Records z Senzu. I w sumie to już jest. To jest wytwórnia, gdzie płyty nagrywa Kult. A, no to tak. Nagrywał kaliber 43. No właśnie Zuzia mi mówiła, że, że jak weszli do tej hali, to ona mówi normalnie wow, nie? Że zarobi miejsce. Nie, bo, to jest ogólnie, bo to jest, oni nie nagrywają w garażu i no, to jest, no tak. to też jest bardzo... <laughs> Ale oni też już kupują co na stanie, nie? No tak, nie? A. No i wiesz, to raczej mówimy chyba teraz jak o barach, nie? To do, jak dorosłych, o barach, uczestników, <laughs> dorosłych uczestników tej audycji <laughs> którzy byli w ostatnią sobotę na koncercie propagandy <laughs> Oczywiście. Ale tam nie, nie, nie tam nie ma czegoś takiego, że z tym z dowodem, nie? Tylko że ewentualnie w alkoholu nie kupujesz, nie? Jak nie masz dowodu. No w sumie nie. Wiesz, właśnie, wiesz jak to jest z dowodami, nie? Że, że ta. Czekaj Ci pokażę mój dowód. No no. dowód masz. O, ja mam. Ja jeszcze nie mam. Jest ta. No. Z tyłu dowodu masz silniki i ta. No, czyniki, ta ta pośrodku ta otworzenie nawiasów tych jak przy przypisach biblijnych cytatach No i ta jest ta liczba tam na końcu tej no, no. drugiej linii no. I wielu ludzi w necie czytają się kłóci o to, że co ona oznacza, nie? Mm -hmm. Dużo ludzi mówi, że liczba ludzi, którzy mają takie same imię i nazwisko jak ty w Polsce. Ale to jest nieprawda, moim zdaniem. Mam ośmiu... na nazwisko Maksym Wideman i nie wierzę, że jest ośmiu Maksymów Widemanów. No wiesz, to niby jest możliwe, ale... No nie bardzo, bo widzisz, miałem... Też koleś się wypowiadał na forum, że ma nazwisko i imię. Jan Kowalski ma dwa, nie? <śmiech> mówi, <śmiech> to jest... ja to tylko... I mówi, że że, że... że na swoim osiedlu ma jednego Jana Kowalskiego, nie? <śmiech> no tak, czyli okej. Okay. Są os dwie osoby z takim imieniem i nazwiskiem. Oni... Imię akurat na jednym osiedlu! <śmiech> nie, no też mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju liczba kontrolna, nie? No, na pewno, słuchaj, Szczerze mówiąc, to trzeba by było pójść nie, do jakiegoś urzędu i spytać się osób, które tak naprawdę uważają, że mają pojęcie o tym wszystkim. Chociaż to też nie jest do końca jakoś wyczerpujące temat, bo niekiedy ludzie wypowiadają się na, temat, na tematy, o których nie mają pojęcia. Co się śmiejesz? Mówię prawdę. Ja myślę, się przypomniało ten debatał na szkole w pierwszym liceum A, no tak, tak, na kogo głosowałeś? ja? szczerze mówiąc nie pamiętam, Osob... nie znałem dziewczyny aha, ja głosowałem na człowieka żyto aha się znaczy, tam wpisałem sobie, człowiek żyto skośnijłem, no rozumiem to ja mogłem <głosy> na robić chuda <głosy> czemu nie? To są trzy już głosy na ten na naszego nauczyciela z matematyki który nie kandydował <głosy> Tu pamiętam, jak były wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego i koleś chodził z kartką z napisem głosuj nam akurata. No właśnie ja nie mówię. No. Ale naprawdę słyszałeś, że trzy głosy były? Nasz przewodniczący zbierał głosy na Mirka. Serdeczny przyjaciel mój, Kasper Wereszko tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Nie sądzę, żeby dalszej w dalszej e, przyszłości wiązał z polityką więc, A znaczy, w ogóle ten Nie będziecie mieli okazji na niego głosować Ty już nigdy więcej Serdeczny przyjaciel Tutaj właśnie Przed chwilą weszła mama Krzyśka nam Przerwała nagrywanie, dlatego teraz nagrywałem drugi raz no. I nam opowiedziała historię, jak Kasper Wereszko Spał tutaj u Krzyśka Pewnie na tej kanapie, na której ja teraz siedzę. No tak, to jest ta kanapa. I pomyliła mi... go ze swoim dzieckiem. Nie, nie pomyliła, ale była bardzo zdziwiona. Że... Nie, bo to tak było, że sytuacja była taka, że ja sobie wyszedłem w środku nocy i wróciłem nie sam. Nie sam. Aha, no Kasper zdarza się. nie chciał więc. wracać do domu. Znaczy, mam nadzieję, że... No jak u mnie spaliśmy, jak na WF nie pojechaliśmy. Nie? No, no też. Osaka, no... Życie nocne Bez... to jest dużo ciekawsze niż życie Tak, dzienne, tak. Nie? Bo w dzień to idziesz do szkoły, a ta noc masz zarezerwowaną całą dla siebie Po Kto co spać? Gdy ktoś się spać, po śmierci, nie? Spać, no. Dokładnie Polecamy, polecamy Życie noc. Może tak. kogoś spotkamy już na ulicy już. Słuchacza Słuchacza, ale to wiesz, jak chcesz się spodziewać słuchaczy, to będziesz się mógł spodziewać ich dopiero... W poniedziałek JUTRO <laughs> W poniedziałek, albo... Nigdy. <laughs> Ale nie tak. Tak. Cześć, ob obgadaliśmy już do wody. No. Obgadaliśmy Basztę i inne... Nemrod. Teraz obgadaj Nemrodę. O Nemrodzie. Ja tam rzadko bywam w sumie. Ja, ja bywam tam w baszcie, dlatego, bo ja jestem patriotą lokalnym, poza tym, jak jest zimno, to jest blisko. A jestem z południa. <laughs> no, no tak, bo poza tym, jak się idziesz do Baszty... To tak naprawdę tam jest pełno znajomych często. No. Wchodzisz do Nemroda, to możesz zaprosić 10 osób i będą miejsca. To obecki to jest plus. To jest plus. Bo, bo jeśli chcesz. Masz, masz, urodziny, przykład, masz urodziny na przykład. 17, 17. i na piwo. Nie, to wtedy akurat A prawda? Masz to zresztą też. No. Alkohol wtedy odpaduje. No alkohol, tak. znaczy nie. Yy, z Nemrodem o tyle jest fajna sytuacja, że tam możesz kupić sobie kawę, herbatę. A, no to przepraszam. Znaczy w Basie też możesz kolę kupić. No, no kole, ale ciepłych napojów nic. No nie. No no i sobie w, możesz wy, urządzić sobie wyjście urodzinowe i w pewnym momencie powiedzieć, dobra, idziemy do Nemroda. I raczej nie będzie problem, że pójdziesz w piątek i w ogóle nie będzie miejsc. Daj, spokój, teraz dzieci neo w McDonaldzie robią Urodziny No ja mam na myśli nieco bardziej Osoby <gry> y, Które mają jakieś poczucie gustu Nie, żebym miał coś do McDonaldsa, Też lubię ja tak, Moja, moja noga tam nie postanie Ale Alkohol, Alkoholu tam się sprzedają Wiesz, bo że, Są dobre, słowa tylko że... bez wkładki, nie? Żeby nie było To są ogólnie słowa naszego nauczyciela Poza tym z McDonald'em, z tym kolorami, wiesz jak to jest czy a powiedz mi, w ogóle pewnie słyszałeś o piwiarni warka No, no Nie wiem czy wiesz, że to jest Pablechi No, jest No tak No widać to Tylko szczegół, że nie, jak są Tylko, jak, że jak, jak wejdziesz do warki i patrzysz od środka na drzwi no, no, To jest wóza zasłonięte drzwiami, w sumie o no. drzwi, pisze Arka no. A zaraz przed tym pubem jest namiot <grybujesz> niebiesko-żółty. <grybujesz> Niefortunne miejsce. <grybujesz> Przypadek? Ale to wiesz, to jest po prostu chodzi o to, że wtedy ogonając mecz jest wyższy poziom emocji. Tak. Chociaż nie wiem, czy to dobrze wpływa na wystrój wnętrza później. Ja tam bywam tylko około godziny 12, kiedy no to ja wszystkie... Tam jest otwarta, nie? I blisko szkoły naszej. No tak, blisko szkoły jest otwarte. To jest główny plus, że akurat jak knipa jest otwarta o 12 i nie masz, a nie chcesz iść do McDonald'sa, bo uważasz, że nie jesteś głodny, ale wypić coś zawsze można. Pewnie, przed Polskim. Zawsze, znaczy, nie? Pomiędzy lekcjami tam nie byłem No, a ty nie mów, ty Tam a, nie Ten absent jest do połowy pusty Ale to było w środku nocy jak ten... A nie przed pozytywizmem? Jak pisałeś go, nie, przed pozytywizmem? Po prostu, nie, po prostu idąc na maturę każdą brałem łyka przed. Na szczęście Widocznie mi nie pomogło Pamiętaj, alkohol zabija komórki Tak Mówi dalej? No pewnie... Nie oprzesz się tej no to, pokusie. Bo to jest. O jezus, hit! Po prostu. Prac naturalnych. No tak, twoje końcówki. Mogę się pochwalić, że moje zakończenie było czytane we wszystkich klasach, jako żeby tak nie pisać. Nie, bo pisałem coś takiego, że. E, o Baryce, że tam to wypił to wino, nie? I alkohol zabija komórki. Najpierw padają komórki milczenia, do tego bardzo dużo mówimy potem podają komórki głupoty, dlatego mówimy same mądre rzeczy, a na końcu podają komórki pamięci i tych cholery jest najciężej zabić. Oczywiście nie napisałeś cholery. Nie, no to jest spokój. No, w końcu... Bez, chociaż i tak, e, jakby to powiedzieć, coś się nie nadawało do pracy naturalnej. <laughs> no to jest spokój Bo to, jest, bo to powinien, <laughs> ej, bo to bo powinien być zupełnie e, odrębny, jak, odrębna forma wypowiedzi, nie. Wypracowanie naturalne. Nie chodzi o to, żeby był sens, chodzi o to, żeby trafić w klucz. Praca świetna. Ale nie trafiłeś w klucz. Dokładnie. Chcesz coś zagrać? Nie, tak łapię gitarę, bo tak. Tak fajnie mieć coś w rękach, nie? No tak, a ja No tak z przyzwyczajenia, wiesz już. W sensie przyzwyczajenia gitara. z Sylwestra? A co, A chcesz się pochwalić, gdzie ty idziesz? A, widziałem tego demota, daj tak, spokój. Ja tak pytam, bo nie wiem o czym mówisz. No w sumie chyba, chyba na tym będziemy już kończyć. Pewnie wszyscy chcą usłyszeć to, co nagraliśmy w międzyczasie. Tak, tak. Następnym razem ja tutaj przyjdę ze skrzypcami. Albo nie, nie. Nie ze skrzypcami. Nie z fletem. <grystanie> Fujako. No, Więc to była audycja podcast LD100. Krzysiek Tokarski. Maksym Wideman. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. I na zakończenie piosenka pod tytułem. Nie tego stary. Puszczę. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Sami dowiecie się, się jaki jak jest tytuł. Jakieś... Do, Do usłyszenia, usłyszenia ja za, za... za... kiedyś tam. Ja na zio. Dobra, nagrywamy. Już. No. stoi. Nie. Nie? Tak. Nie sztuka grać nastrojona. nastrojonej. No, okej. Okay. No, to gramy. Daj mi blufara. Jak leci tak... Daj mi probara. Okej, okej, Daj mi probara. Daj mi probara. Daj mi probara. Puszmatę jakąś! Dobra, nie ważne, zbliża się.